Pierwszy nocleg, pierwszego transportu. Partyzanci wyruszyli w trasę, jechali w stronę Wrocławia. Na noc mieli się zatrzymać nieopodal Grodkowa. Jakieś 5-6 km za miasteczkiem, w stronę Łambinowic po lewej stronie mieściło się poniemieckie lotnisko wojskowe, na które dojeżdżało się drogą wyłożoną kostką bitumiczną. Szkolono tam pilotów, a później wysyłano na front opowiada grotkowianin Józef Kośla. Były tam pasy startowe i zabudowania, które już dzisiaj są w ruinie. Część pasa startowego zachowała się do dzisiaj jakieś 300 metrów. Służy początkującym kierowcom, którzy uczą się manewrowania autem. Korzystają z niego również maniacy samochodowych wyścigów. Resztę pasa rozebrano, a płyty przewieziono do Warszawy na lotnisko Okęcie. W lasach widać pozostałości po lotniskowej infrastrukturze, Resztki basenów, rurociągów, zabudowań, mówi Witold Szczęśniak, pasjonat historii Zgrodkowa. Jerzy Korwin-Małaczyński dodaje, okoliczni mieszkańcy korzystali z tych dóbr, bo cegła była dobra. Mieszkańcy wyciągali z ziemi grube kable i robili z nich opony do rowerów. Gruby kabel owijali na felgę i spinali. Był wytrzymały jednocześnie na tyle miękki, że dobrze się na nim jeździło. Lotnisko porastały zielone, drewniane baraki i hangary, w których leżały jeszcze samolotowe silniki. Prowadziła do nich bocznica kolejowa. Wokół rozsianych było kilka majątków ziemskich, też po niemieckich, tak samo jak lotnisko. Po wojnie w niektórych znalazły swe siedziby PGR-y. Jakieś 800 tysiąc metrów od głównej drogi rozpościerał się po niemiecki majątek. Na jego terenie stał piętrowy, nieotynkowany budynek z klinkierowej cegły. Miał czerwony dach, na wysoki parter prowadziły metalowe, kręcone schody. Wewnątrz był wypalony, co musiało być ubocznym efektem niedawnych jeszcze działań wojennych, ale ściany były całe. Przed budynkiem znajdował się okrągły kląb. Na horyzoncie majaczył las. Teren za czerwonym domem zajmowały ogród i sad, obok były zabudowania gospodarcze. We wrześniu na drzewach wisiały już dojrzałe owoce. W ogrodzie stała również duża buda dla psa. Teren trochę opadał w kierunku sąsiedniej wioski tak, że można było dostrzec białą wieżyczkę kościoła. Tutaj podróżnicy zatrzymali się na nocleg. W jednym z pomieszczeń stał już przygotowany na prędce stół. W dwóch innych wyłożono słomę. Może to niezbyt komfortowe warunki na nocleg, ale partyzanci nie do takich zdążyli już przywyknąć w trakcie pobytu w lesie. Późnym popołudniem przy szosie zatrzymały się dwie ciężarówki. Wyskoczyli z nich partyzanci. Wyszło do nich pięciu mężczyzn. Nie obyło się bez formalności. Kto jedzie? Spytali. Bartkiewicz. Partyzanci odpowiedzieli umówionym hasłem. Czy ten chory? Podali odzew gospodarze. Tak, odparli wojacy kończąc weryfikacyjną procedurę. Wspólnie udali się do willi. Przybysze spod Beskidzia rozlokowali się w pomieszczeniach wysłanych słomianymi dywanami. Przyszedł czas na poczęstunek. Gospodarze przygotowali pięć litrów wódki oraz chleb. Zmęczeni drogą partyzanci chętnie wychylali szklankę za szklanką. Szybko usnęli. Nie uchybili jednak dobrym zasadom konspiracji. Wystawili wartownika. Stał przy głównym wejściu. Noc przebiegała spokojnie, Żołnierze spali, z może wypitym alkoholem. Uzbrojony strażnik pilnował drzwi. Zaczynało świtać, więc wypatrywał słońca na horyzoncie. Nagle poczuł zimne ostrze fińskiego noża, które wbiło się w jego ciało. Ciosy zadawano z dużą wprawą. Nawet nie krzyknął, tylko osunął się na ziemię. Przez okna do dwóch wyłożonych słomą pomieszczeń, w których spali partyzanci, wpadły granaty. Przypominały dużą kilogramową puszkę z uchwytem, huk rozerwał poranną ciszę. Żołnierze, oszołomieni wybuchem i nieprzetrawionym jeszcze alkoholem, wybiegali z budynku i uciekali we wszystkie strony. Gdzie popadnie? Na oślep. Padały strzały, niektórzy ranieni granatami nie byli w stanie biec, inni wili się w bólach na podłodze. Uciekający nie mogli żywić większych nadziei, teren wokół posiadłości był otoczony przez ludzi z białymi opaskami na rękawach. Schwytano wszystkich. Około siedemdziesięciu młodych mężczyzn. Kazano im rozebrać się do naga. Rozkaz padł w języku polskim. Nadzy i nieuzbrojeni partyzanci wobec napastników stojących z karabinami w rękach. Nie istniały tu szanse ucieczki. Nawet o niej nie myśleli. Cała akcja nie trwała nawet pół godziny. Dopiero teraz ludzie Bartka zwrócili uwagę na dół wykopany tuż obok ceglanej willi, w której nocowali. Mierzył jakieś 3 na 4 metry. Głębokość sięgała 3 metrów. Nagich partyzantów pojedynczo prowadzono nad brzeg wykopu. Słychać było strzał. Tylko jeden. Kula trafiała w tył głowy. Trudno więc było sobie wyobrażać, że ktoś mógłby przeżyć. Ciało bezwładnie wpadało do dołu. Ta sytuacja powtarzała się regularnie. Co kilka minut ubrania rozstrzelanych zrzucono na jedną stertę, oblano je benzyną z dwóch kanistrów. Rzucona zapałka spowodowała nagły wybuch płomieni, które w mgnieniu oka zajęły cały stos. Do grobu jeden z oprawców wrzucił aluminiowe żołnierskie blaszki, tak zwane nieśmiertelniki, takie, jakie nosili żołnierze regularnych armii ale na pewno nie partyzanci. Były już wcześniej przygotowane, dokładnie tyle, ilu miało być zastrzelonych. Zrobiono to po to, by uniemożliwić dochodzenie prawdy tym, którzy kiedyś mogliby, za sprawą zwyczajnego przypadku, natknąć się na mogiłę w po niemieckim majątku. Przed budynkiem spoczęło 39 ciał. Drugi dół wykopano w sadzie, a konkretnie wewnątrz drewnianej altanki. Gdy zabrakło miejsca w pierwszej mogile, przed budynkiem, egzekutorzy przenieśli się do altany. Scenariusz był ten sam. Nagich partyzantów przyprowadzano na skraj dołu, mordowano strzałem w tył głowy i wrzucano wprost do wykopu. Zakopano w nim co najmniej trzydzieści ciał. Podobnie jak wcześniej wrzucono nieśmiertelniki. Oba doły zasypano, a teren został wyrównany. W tych swoich ostatnich chwilach partyzanci ze zgrupowania Bartka pewnie nawet nie zdawali sobie w pełni sprawy, w czyich są rękach. Dzisiaj, po ponad 60 latach od tamtych wydarzeń, wiemy już, że egzekucje wykonali funkcjonariusze Katowickiego Urzędu Bezpieczeństwa, być może wspólnie z NKWD. Część prawdy poznaliśmy dzięki Janowi Zielińskiemu, funkcjonariuszowi UB, który był tam wówczas i dlatego szczegółowo potrafił opisać wydarzenia spod Starego Grodkowa. Przełamał się po upadku systemu komunistycznego i przed prokuratorem opowiedział o tym, w czym brał udział. Widziałem trzy lub cztery takie sytuacje, egzekucje, a następnie odszedłem, nie chcąc dalej na nie patrzeć. Przeszedłem do ogrodu, tam gdzie nocowałem, ale w dalszym ciągu słyszałem strzały, Zeznawał po upływie 44 lat od opisywanych zdarzeń. Oprawcy po akcji dostali chleb i konserwy. Musieli się posilić, bo to jeszcze nie był koniec pracy. Tego samego dnia, jeszcze przed południem, ale już po rozstrzelaniu i zakopaniu partyzantów, na miejsce egzekucji przyjechał zastępca Bartka. Kierowca szefa katowickiego Urzędu Bezpieczeństwa, grający rolę partyzanta, przywiózł go służbowym Citroenem. Zieliński podał, że żołnierz miał pseudonim Jeleń lub Łoś. W rzeczywistości chodziło o Jana Przewoźnika. Pseudonim Ryś. Jan Zieliński oraz towarzyszący mu Czesław Gęborski poszli po Rysia na drogę. Podali umówione hasło. Ryś rzucił odzew. Zgadzało się. Przywitali się. Dowódca pytał, jak czują się jego chłopacy. Dobrze już czekają na nas, odparł Gęborski. Ryś nie jechał razem z partyzantami, ponieważ w czasie wyjazdu przebywał w mieszkaniu kontaktowym w Gliwicach. Pojechał do niego razem z Bartkiem. Do partyzantów miał dołączyć już na miejscu pierwszego noclegu na Opolszczyźnie. Twierdził, że oczekiwanie w gliwickim mieszkaniu na wyjazd było dla niego długotrwałym koszmarem. Szli w stronę folwarku. Gdzieś w połowie drogi Gęborski wyjął z zapaska pistolet i niespodziewanie strzelił do Rysia w tył głowy. Bezładne ciało chwycił pod pachy i przeciągnął jakieś 12 metrów do wykopanego już grobu, który był dosyć płytki. Przed wrzuceniem do niego ciała, Gęborski według relacji Zielińskiego zdjął z ręki partyzanta duży zegarek z kompasem. Aluminiowy, z białą tarczą. Stwierdził przy tym, to lotniczy zegarek, może od Bartka. Ryś na szyi miał duży ryngraf na łańcuszku. Tarcza była biała, ale wizerunek na niej złoty. Zieliński podaje, że był to orzeł, ale partyzanci narodowych sił zbrojnych na ryngrafach mieli matkę boską na tle skrzyżowanych sztandarów. Gęborski zabrał ryngraf oraz zegarek. Ryś spoczął w grobie w tym samym ubraniu, w którym przyjechał z Katowic do Starego Grotkowa. Zieliński wiedział, że Gęborski kolekcjonował zegarki. W tamtym czasie miał ich w domu około pięciuset. Lotniczy zegarek Rysia. Pewnie kolekcję powiększył. Około południa, już po zakończeniu zakopywania grobów i po zastrzeleniu Rysia, przyszedł milicjant z pobliskiego posterunku i powiedział, że w sąsiedniej wiosce zatrzymał dziwnie zachowującego się człowieka. Mundurowi przyprowadzili go do sadu, gdzie stacjonowali funkcjonariusze UB. Zbieg był ubrany w flanelową koszulę i kalesony. Był boso. Widać było po nim, że jest jeszcze oszołomiony. Okazało się, że kordon otaczający willę, w której nocowali partyzanci i gdzie następnie zostali zaatakowani, nie był taki szczelny. W ucieczce pomógł podwinięty rękaw koszuli, który przypominał białą opaskę, taką, jakie założyli na lewe ręce funkcjonariusze UB, co miało być ich znakiem rozpoznawczym w trakcie akcji prowadzonej jeszcze przed nastaniem świtu. Obecy nie mogli uwierzyć, że komuś udało się wymknąć. Pamiętam, że powiedział, że nazywa się Cieślar i pochodzi z Wisły Malinki, zeznawał Jan Zieliński. Mógł mieć około 35 lat i 165 cm wzrostu. Chciał mi dać nawet swoją ślubną obrączkę, ale nie bardzo wiem po co. Dziwił się Zieliński. Jan Zieliński i towarzyszący mu Czesaw Gęborski usłyszeli od swojego przełożonego Leona Weintrauba rozkaz. Zastrzelcie go. Poszli na poniemieckie lotnisko. Tam było wiele lejów po bombach. Gęborski saperką zaczął pogłębiać jeden z nich. Zieliński pilnował w tym czasie Cieślara. Mówiłem mu, żeby uciekał do lasu. Spuściłem nawet spodnie, pozorując, że się załatwiam, by w ten sposób ułatwić mu ucieczkę. Jednocześnie miałbym wytłumaczenie przed Gęborskim. Mówił przed prokuratorem. Cieślar był jednak tak oszołomiony, że stał koło mnie i nie próbował uciekać. Prosił jedynie, bym... Pozdrowił jego żonę i dzieci. Gęborski, gdy już pogłębił dół, zaprowadził cieślara za barak i zastrzelił. Zieliński twierdzi, że nie mógł na to patrzeć i odszedł na bok. Po chwili przyszedł Gęborski i powiedział, że już jest po wszystkim. Jeszcze tego samego dnia, późnym popołudniem, na po niemieckim lotnisku wylądował samolot, prosto z Warszawy. Jednopłatowiec miał na skrzydłach radzieckie czerwone gwiazdy, takie same widniały na kadłubie. Przyleciał nim minister Stanisław Radkiewicz, szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, któremu podlegało UB. Był także wiceminister Roman Romkowski i bodajże pułkownik Światło. Towarzyszyło im dwóch lub trzech generałów rosyjskich. Na spotkanie z kierownictwem ministerstwa wyszedł Leon Weintraub, który wziął z sobą Zielińskiego i jakiegoś cywila. Zieliński twierdzi, że był to Rosjanin, jego samego jednak do bezpośredniej rozmowy z Radkiewiczem i Romkowskim nie dopuszczono. Z pewnością zdawano relacje z tego, co się stało. Po jakimś czasie Radkiewicz i inni odlecieli, a myśmy pieszo wrócili do posiadłości, wspominał Zieliński. Przez całe lata Jan Zieliński zadawał sobie pytanie, co takiego musiało się stać, że ludzie ze zgrupowania Bartka, niegłupi doświadczeni w partyzanckich bojach, dali się wciągnąć w perfidną akcję zaplanowaną przez Urząd Bezpieczeństwa. Uwierzyli, że mają wyjechać na zachód i przekonani o podróży w lepsze miejsce, wsiedli na podstawione ciężarówki. Postój pod Starym Grotkowem miał być tylko etapem podróży, pierwszym noclegiem, a okazał się ostatnim przystankiem. Doszedłem do wniosku, że musieli zostać wmanewrowani przez agentów UB od wewnątrz. Byłem zaskoczony, że tak dali się nabrać, rozważał Zieliński.